Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 32 odcinek podcastu Koło Roweru. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą garścią porad. No dobra, całym wiadrem porad, które pomogą Ci zorganizować się podczas majówkowego pedałowania. Ten odcinek jest tak zwany pełen mięcha. Nie ma tu pitolenia, nie ma tu gdybania, same sprawdzone porady pomocne podczas rowerowej majówki. Pogadamy o tym, co zrobić, jak się spakować, ile rzeczy zabrać oraz jak podróżować. Pod adresem narower.comu 032 znajdziesz zdjęcia, linki oraz listę pomagającą spakować się na majówkę. Audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady i ciekawostki, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. To jak przygotowywujesz się już do majówki? To fantastycznie, bo w międzyczasie możesz wejść pod adres na kośnik 032 i pobrać listę pomocną w pakowaniu się oraz oczywiście posłuchać tego odcinka podcastu. Zanim zacznę zdradzać wszystkie ciekawostki, opowiem Ci pokrótce, jak będzie w ogóle wyglądała struktura dzisiejszego podcastu. Um, więc po pierwsze zacznę od takich bardzo ogólnych porad, a potem w, jakby w drugiej części skupię, strict, skupię się stricte na pakowaniu. Czyli powiem dokładnie, jakie rzeczy ja ze sobą zabieram. Um, no i oczywiście one tam będą w jakiś sposób bazować na tej liście, o której wcześniej wspomniałem. Ona będzie do pobrania w pliku PDF oraz pewnie w jakimś tam Wordzie zobaczymy, jak to wszystko ogarnę, bo dopiero po nagraniu tego podcastu będę ją sklecał. Więc porada numer jeden. Nic na siłę. Nie planuj, że przejedziesz 100 km, gdy dotychczas robiłeś góra 50. Sakwy to jest dodatkowa waga. I to duża waga. Mój pierwszy wyjazd wakacyjny to było ponad chyba 23 kilo łącznie. Mówię tutaj o samym bagażu jakby w sakwach, tak? Nie liczy tutaj chyba wagi sakw, z tego co kojarzę, bagażnika. Więc no jakby totalny kosmos. To tak jakbyś, kurde, przytył albo jechał na, nie wiem, dwóch rowerach na raz. Mniej więcej tak to mogę porównać, a nawet więcej niż dwa rowery. Poza tym majówka to jest kilka dni jazdy non-stop. A to się równa ból pośladków, brak regeneracji i spięte mięśnie. Zwłaszcza jeżeli dotychczas zbyt dużo kilometrów nie robiłeś, bo na przykład nie sprzyjała pogoda. My podczas naszej pierwszej majówki właśnie troszkę przesadziliśmy, bo moja dziewczyna wcześniej nie jeździła na rowerze za bardzo. Mieliśmy wtedy po 60 km na dzień, ale po górzystym terenie. I to naprawdę nie było tak, że mieliśmy o, "wow" jeden podjazd i po prostu umieraliśmy, tylko podjazdy były cały czas, bo to była Jura Krakowsko-Częstochowska. I jak do tego dorzucisz jeszcze sporo gratów, które mieliśmy ze sobą, były one fatalnie zamocowane, bo nie mieliśmy wtedy nawet sakw, tylko mieliśmy jakieś worki na śmieci i plecaki. No to koniec końców, co chwilę coś się luzowało, trzeba było się zatrzymywać. Nic nie było pod ręką, to znaczy wszystko było gdzieś popakowane i ciężko się było do tego dogrzebać. Poza tym przez trzy dni z czterech praktycznie cały czas padał deszcz, więc no, takie bywają majówki. Dwa lata później, gdy pojechałem na majówkę, to obudziłem się przy minus dwóch stopniach, um, nie wiem, 3 maja, coś takiego, no, też było wesoło, z tym, że wtedy już jakby byłem lepiej przygotowany, ale dalej, mm, znaczy miałem ciepły śpiwór, natomiast z ciuchami było trochę gorzej, a szczególnie z rękawiczkami, Te, wtedy nauczyłem się kolejnej lekcji, ale jakby nie o tym miałem tutaj mówić. Więc jeżeli jedziesz na swój pierwszy wyjazd, to bardzo dokładnie opracuj całą trasę, kup porządną mapę albo na przykład książeczkę z trasami i zarysowanymi przewyższeniami oraz um, jakby one z reguły są jakoś tak ogarniane, żeby zwiedzić jeszcze jakiś zabytek. Także jadąc taką gotową, trasę, często gotową trasą często zwiedzasz właśnie najurokliwsze miejsca oraz odwiedzasz bardzo dużo zabytków. Ja swoją pierwszą majówkę właśnie ogarniałem z wydawnictwem Kompas. Ono ma takie mapy i poradniki. Ja sobie kupiłem wtedy taki zestaw dwóch map Jury Krakowsko-Częstochowskiej i oprócz tego książeczkę, na której było 20 parę tras. I na tej podstawie po prostu zasiadłem w jeden czy tam dwa wieczory, wziąłem sobie kartkę, rozpisałem sobie po kolei miejscowości do których chcę jechać. Poradziłem sobie właśnie na tych mapach, a poza tym jeszcze z tej książeczki wybrałem sobie fajne miejsca, które warto zwiedzić po drodze. Oczywiście szlak później trafił nasze wszystkie plany, bo cały czas i uznawaliśmy, że po prostu wolimy jechać prosto i się gdzieś rozbić niż zahaczać i robić 10-15 kilometrów więcej po to, żeby zobaczyć zamek przy i tak paskudnej pogodzie, więc no ale jakby tak bywa w życiu. Poza tym podobne poradniki ma księgarnia Bezdroża. Tutaj zarówno do kompasu jak i do Bezdroży, bez, bezdroż, bezdroży będziesz miał linki pod adresem narower.komu.kośnik 032 jak 32 odcinek podcastu. Poza tym, jeżeli nie jesteś orłem w nawigowaniu się, to możesz mieć ze sobą kompas. Ja lubię jeździć mapą i kompasem, bo ćwiczy to moją um, orientację w przestrzeni oraz kreatywne myślenie. Um, ale czasami, na przykład, jak przyjeżdżasz przez duże miasto albo nie chce Ci się bawić w takie rzeczy, to możesz się wyposażyć w aplikację, która nazywa się maps.me. I to jest taka fajna apka, dostępna na Androida i na iOS, czyli na iPhony, dzięki której e, możesz się nawigować za darmo. Ściągasz sobie offline, czyli bez dostępu do pakietu danych e, mapę, tylko trzeba to zrobić naprawdę przy jakimś dobrym Wi-Fi i dać sobie na to chwilę, bo taka mapa polski waży chyba 600 MB, więc to jest dobra chwila ściągania. I potem możesz się dzięki temu nawigować. Punkt kolejny. Postaraj się przewidzieć, ile czasu zajmie Ci przemieszczanie się rowerem. Na przykład, nie wiem, budzisz się o godzinie 6.30, jesz śniadanie, myjesz zęby, pakujesz namiot, w międzyczasie się przebierasz w ciuchy i startujesz każdego dnia, na przykład o 8.30. Noclegu szukasz między godziną 17, 17.30 a 18.30. Do tego czasu musisz mieć już miejscówkę. Niezależnie, czy nie wiem, Jedziesz na kemping, czy chcesz spać na dziko? I teraz, zanim się rozbijesz, przebierzesz i coś ugotujesz, to zejdziecie jakieś dobre półtorej godziny. Więc zwróć też uwagę właśnie na to, że w trakcie jazdy będziesz sobie robić przerwy i każdego dnia schodzi Ci przynajmniej 3 godziny na przerwy. Punkt kolejny. Rób sobie przerwy. No właśnie, co 10, co 15 albo więcej kilometrów. A to na fotkę pod zamkiem, a to na jakąś kanapkę. Nie wiem, to, że przejedziesz jednego dnia 100 kilometrów nie oznacza, że masz je robić ciurkiem nie? W końcu majówka to nie jest wyścig, ale odpoczynek, rekreacja i zwiedzanie. Jeżeli em, masz zamiar robić setkę, to ja na przykład lubiłem sobie tam co 30, co 40 kilometrów zrobić przerwę. Jak już to taką porządną. Oczywiście tam były jakieś małe przerwy na foty, Natomiast raczej przy, przy dłuższych trasach starałem się przejechać jakiś tam konkretny odcinek, zwłaszcza jeżeli po drodze nie działo się nic specjalnego. Hmm. Punkt kolejny. Pamiętaj, że ustawowo wszystkie sklepy w dniach 1 i 3 maja są nieczynne, więc zostają Ci do dyspozycji tylko stacje benzynowe, a na nich cudów to raczej nie kupisz, więc musisz logistycznie ogarnąć, Ile kalorii mniej więcej spożywasz, ile energii będziesz wydatkować na um, jazdę, prawda? Bo to jednak jest wysiłek i dodatkowe 1000, trzy czy 6000 kalorii możesz zużyć w zależności od tego, um, ile tych kilometrów jedziesz, jakie jesteś wagi i Nie instaluj sobie nowego sprzętu przed wyjazdem. I westchnąłem teraz, bo przypomniała mi się pewna sytuacja, podczas której nie do końca wszystko sobie dobrze ogarnąłem. No i jakby o, ten sprzęt, o, o tym sprzęcie tutaj mówiąc mam na myśli głównie rower. Może się okazać, że nowe, super wygodne siadełko wcale nie jest aż tak wygodne. Albo, że źle dokręciłeś pedał i ciągle się luzuje, albo nie daj Boże jeszcze wyrabia gwint w korbie. Albo pedały nie działają płynnie. Chociaż w zasadzie sprawdzenie bluzy czy spodenek przed wyjazdem też jest wskazane. Może się okazać, że jest za ciepła albo wręcz przeciwnie. A wtedy sklepy będą pozamykane. Nie ma opcji, żebyś kupił sobie coś do ubrania. Zawsze lepiej, żeby to było za ciepłe niż za zimne. I e, to jest jakby potwierdzona zasada, bo jak masz za ciepłe, to przynajmniej możesz od razu zdjąć. A jak nie masz w ogóle, to wtedy pojawia się problem. Poza tym zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz higienę. Przemyśl w jaki sposób ma zamiar się myć. Jazda cztery dni bez przemycia krocza i pośladków może się skończyć odparzeniami albo otarciami. Nie mycie rąk może się skończyć biegunką, która w spodenkach z szelkami i brakiem toalety pod ręką bywa wyjątkowo upierdliwa. Poza tym jadąc ze sobą... Jezu... Jadąc zabierz ze sobą apteczkę. Ona musi być w wodoodpornym worku i musisz ją trzymać na samej górze sakwy, tak żeby zawsze była pod ręką. Możesz też na boku sakwy napisać po polsku, po angielsku, jak sobie tam życzysz, nie wiadomo dokąd jedziesz, um, słowo apteczka i namalować też krzyż, żeby od razu było wiadomo, w której sakwie ta apteczka się znajduje, gdyby ktoś musiał Ci udzielić pomocy. Poza tym, Jedz i pi regularnie i ten punkt jakby idealnie łączy się e, z apteczką i bezpieczeństwem. I tak na marginesie, jeżeli chcesz wiedzieć, co dokładnie powinno się znaleźć w apteczce, to wejdź pod adres narower.com ukośnik 032 jak 32 odcinek podcastu i tam e, jest link do postu, w którym pisałem o tym, e, co powinno w tej apteczce się znaleźć. Nie wiem czy słyszałeś, ale właśnie sobie wziąłem e, łyk wody, ponieważ regularne picie nie tylko podczas jazdy na rowerze, ale podcastowania również jest bardzo e, ważną rzeczą. Natomiast e, podczas podcastowania raczej bym nie sugerował jeść, a podczas jeżdżenia na rowerze i owczem. Jazda na rowerze z sakwami to tak naprawdę zwiedzanie, jedzenie i picie. Więc rób sobie małe i systematyczne przekąski i możesz je robić nawet w trakcie jazdy. Od, nie wiem, jabłko czy jabłko, czy garść mieszanki studenckiej. Zwłaszcza jeśli jest ciepło, to powinieneś wodę pić regularnie. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że nie wiem strasznie chce Ci się pić i dopiero wtedy sięgasz po wodę. Nawet jeżeli Ci się nie chce pić, a jest wyjątkowo ciepło, świeci słońce, to wmuszaj w siebie małe łyki wody regularnie. Ja raczej omijam wszelkie słodkie napoje i zotoniki, bo boli mnie z reguły od nich brzuch, albo jeszcze gorzej się dzieje. Poza tym, dzięki temu, że leję do niego tylko wodę, łatwiej mi zadbać o czystość bidonu. A propos bidonu. Ja wożę wodę w dwóch bidonach po 0,70 albo 0,75 litra, czyli idealnie wchodzi do nich przeciętna butelka wody czasem trzeba tam upić ze dwa łyki no i oczywiście dzięki bidonom możesz bardzo łatwo pić w trakcie jazdy jak chodzi o sól minerały i tak dalej to ja po prostu wcinam jakieś paluszki posolę sobie obiad i radzę sobie w ten sposób raczej nie jestem osobą, która łyka witaminy tego typu rzeczy i nie lubię tych izotoników może nie robię najlepiej dla siebie ale jakby takie założenie sobie przyjąłem. Poza tym czterodniowy wyjazd, albo dłuższy, bo zależy ile, ile sobie tą, na ile dni sobie tą majowkę zaplanujesz, najczęściej odbywasz w jakieś miejsce, które jest oddalone od twojego domu. Więc dobrze, żebyś sprawdził długoterminową pogodę. No tak chociaż trochę, żebyś wiedział, na co możesz być przygotowany, nie? W sensie, jeżeli będziesz widział, że ma być słońce cały czas, to mniej więcej tego się będziesz spodziewał. Jeżeli będziesz wiedział, że ma lać cztery dni, no to jakoś lepiej się do tego też troszkę przygotujesz, a przynajmniej mentalnie nastawisz. I tą pogodę sprawdzaj regularnie, aż do ostatniego dnia przed wyjazdem. Poza tym kupuj bilety na pociąg z wyprzedzeniem. A że od marca 2016 roku można wreszcie kupować bilety na PKP na rower przez internet. I kupując bilety na rower musisz je kupić z wyprzedzeniem, bo ilość miejsc rowerowych bywa ograniczona. Niby na długi weekend dokłada się te wagony rowerowe, natomiast ja mam jakieś takie dziwne zawsze przeboje z tymi wagonami, rowerami. Często się pojawiają jakieś problemy przy okazji, więc czasem musisz być też przygotowany na to, że rower będziesz musiał rozebrać i przewieźć go u góry na em, tym takim metalowym stolarzu, sto, stelażu, na którym się przewozi bagaż i wtedy za ten rower się nie płaci. Ewentualnie jak już chcesz być super przezorny i się boisz, żeby nie dostać jakiegoś mandatu, to możesz kupić za kilka złotych, taniej dalej niż bilet rowerowy, bilet na duży bagaż. Um. Pamiętaj też o tym, że deszcz pada tylko wtedy, gdy nie jesteś na niego przygotowany. Zabierz więc kurtkę przeciwdeszczową, najlepiej taką z kapturem. Gdy zaczyna padać, to zatrzymaj się i owiń stopy reklamówkami. Ja wiem, że będziesz wyglądał idiotycznie, ale za to twoje stopy pozostaną suche i ciepłe. Dzięki temu prostemu patentowi mniej zmarzniesz. Serio, to naprawdę robi ogromną różnicę. Ja wiem, że nasze stopy się troszkę pocą i e, nie będzie tam super sucho, ale to zdecydowanie poprawia samopoczucie, komfort termiczny i cokolwiek innego. Podczas jednego z majówkowych wyjazdów zdarzyło mi się właśnie obudzić w temperaturze minus 2 stopni Celsjusza, o czym wcześniej wspomniałem. Na całe szczęście miałem wtedy ze sobą ciepły śpiwór i dodatkowe ubranie. I właśnie musisz mieć to na uwadze. Wcześniej powiedziałem ci, żebyś sprawdzał pogodę, ale zdaj sobie też sprawę z tego, że pogodynka, um, nawet jeśli ona mówi co innego, no to mm, no, pogody nie przewidzisz, <gryw> więc zawsze gdzieś tam z tyłu głowy musisz mieć, żeby zabrać ze sobą jakiś tam dodatkowy ciuch albo coś takiego. I jeszcze jedna rzecz. Temperatur, temperatura odczuwalna różni się od tej podawanej w TV i od tej, którą czujesz w mieście. I wilgoć, um, gdy śpisz na dziko, jest zupełnie inna niż gdyś pisz w mieszkaniu, w pokoju i też nawet gdybyś spał, nie wiem, w parku, w środku miasta. To temperatury w mieście są z reguły wyższe. Nie ma aż tyle wilgoci i ta temperatura jakby szybciej idzie w górę. Natomiast e, na dziko śpiąc ta, nie wiem, jak masz mgłę na przykład, to ona może się do godziny 10-11 utrzymywać na polach. Jak zimna jest mgła? Cholernie, bo to jest woda zawieszona w powietrzu. Wszystko robi się wilgotne, a temperatura ileś tam razy bardziej um, wyciąga ciepło niż powietrze. Chyba 20 Coś takiego. Także, na wyjazd majówkowy zabierz ze sobą dużo rękawiczek. Miej w zapasie dodatkowe ciepłe skarpety na zmianę oraz do spania, a także cienkie spodnie. Co do tych rękawiczek, to ja ze sobą zabieram teraz dwie pary, bo jedną zgubiłem podczas em, październikowego wyjazdu po Greenwello. E, to były takie fajne, cienkie rękawiczki, także teraz mam ze sobą tylko cienkie bez palców i takie grubsze na około 0 stopni. Ich recenzja znajduje się na blogu. Możesz ją też znaleźć pod adresem kośnik 032. To są rękawiczki perlizumi, w których można obsługiwać smartfona. Um, więc wracając jeszcze do, do, do tych ciuchów i skarpet. Gdy pada, to musisz zachować jeden suchy komplet odzieży do spania uwierz mi, że to znacząco podnosi morale, podobnie jak ciepły posiłek bo skoro marzniesz jest ci mokro przez cały dzień i wiesz, że nie wysuszysz tego ubrania jutro będzie dokładnie tak samo to ostatnia rzecz, o której sobie myślisz, to jest mokry śpiwór albo spanie w czymś mokrym, tak? więc <śmiech> chyba, chyba rozumiesz o co mi chodzi mniej więcej no ale właśnie to nie brzmi zbyt wesoło wszystko, prawda? To moczenie się cały dzień, że zimno i tak dalej. Ale musisz się przyzwyczaić, że jazda to ciągła niewygoda. Tutaj nie ma miejsca na przepyszną, zmieloną albo na świeżo zmieloną kawę, e, taką na przykład, o której słuchałeś w 26 odcinku podcastu. Jest też szansa, że będzie lało i następnego dnia będziesz musiał ubrać to mokre i zimne ubranie. Nie zagrzebiesz się w kocu z herbatą, z książką. Nie zrobisz sobie przerwy, bo musisz wrócić, bo potem trzeba iść do pracy. Nie oglądniesz nowego odcinka serialu, ale jakby nie po to wyjechałeś, tak? Musisz się z tym pogodzić, bo niewygoda jest ogromną częścią każdego wyjazdu. Nie chcę powiedzieć, że przeważającą, bo to jakby należy, zależy dużo od psychiki i nastawienia, um, ale no... Ta niewygoda jest ogromną częścią wyjazdu i trzeba się do niej przyzwyczaić. Zresztą właśnie dlatego imponują nam ludzie, którzy wyjeżdżają na rowerze na parę miesięcy. Przy okazji za wszelką cenę, za absolutnie wszelką cenę musisz zabezpieczyć bagaż od wody. Ja jeżdżę z sakwami Crosso Dry, które się wody nie boją. Poza tym swój śpiwór wożę w osobnym worku wodoodpornym. Elektronika jest spakowana do wodoszczelnego woreczka. Tak samo pakuje także ubrania. Tak samo pakuje także sprzęt typu aparat. I dzięki temu wszystkiemu absolutnie zawsze mam suche ubranie do spania oraz śpiwór. Nawet gdybym musiał je wyjmować z sakwy, nie wiem, przy sporym deszczu. Bo nawet jeżeli naleje mi się troszeczkę deszczu, na, znaczy dobra, przy sporym deszczu to będzie się lało więcej niż troszeczkę tego, nie wiem, na, na worek, w którym jest spakowany śpiwór to on nie puszcza wody prosta sprawa, poza tym zawsze możesz gdzieś przedziurawić sakwę albo, nie wiem, wyleje się coś, co wiozłeś w środku bo na przykład pęknie ci puszka z Pepsi, na przykład albo, nie wiem, butelka albo cokolwiek innego no i wtedy robi się niepotrzebny problem Przymierz i zważ swój bagaż. Naprawdę zaskakujące jest to, jak dużo rzeczy potrafią ważyć i zajmować, nie wiem, dwie pary skarpetek, garnek i śpiwór. A poza tym, jak dużo rzeczy trzeba ze sobą wybrać, nawet jak, zabrać, nawet jak się jedzie na cztery dni, a przynajmniej jak dużo rzeczy zabieramy ze sobą na taki krótki wyjazd. A przecież sklepy są pozamykane i musisz gdzieś cisnąć trochę jedzenia, tak? Także przemyśl to, co jest Ci niezbędne i odrzuć całą resztę. Nie potrzebujesz poduszki, nie musisz um, jej ze sobą zabierać, nie musi być ona, nie wiem, tmuchana, jak, jakiejkolwiek poduszki nie potrzebujesz w zasadzie. Możesz się przespać na bluzie, która jest zrolowana albo na jakimś polarze, tak? Poza tym wybierając ubranie stawaj na dużą ilość warstw zamiast jednego ciepłego polaru. Dzięki temu Łatwiej będzie Ci regulować temperaturę. W cieplejsze dni zawsze będziesz miał też coś suchego do spania. Poza tym w miarę możliwości zabieraj ze sobą uniwersalne rzeczy. Jeżeli masz spodnie, które mają, albo masz zamiar kupić spodnie, w których będziesz mógł jeździć na rowerze, to zastanów się na takie wycieczki, czy nie chcesz kupić spodni turystycznych, które mają odpinane nogawki, są takie dwa w jednym i do tego na przykład bokserek rowerowych z wkładką. Dzięki temu prostemu patentowi będziesz miał długie i krótkie spodnie i na zmianę jakby spodenki rowerowe, więc i będziesz mógł gdzieś wejść do, nie wiem, muzeum albo kościoła, bo nie będziesz w obciślakach, a dwa masz długie i krótkie spodenki w jednym. Tyle tylko, że jest jedna rzecz. Musisz sobie zdecydowanie uważać na to, żeby te spodnie miały krótkie, przepraszam, miały wąskie nogawki, a z tym już jest trochę problem, także jak znajdziesz jakiś model, który takie ma, bo sam już takich szukam od dłuższej chwili, tylko chyba raczej używane zamiast nowych, to daj mi znać, bo no koło trzy stówki trzeba na nie wydać, ale z drugiej strony zyskujesz też spodnie, których możesz używać podczas pierwszych wycieczek i tego typu rzeczy, czy nawet możesz je ze sobą zabrać na wakacje. Więc to jest jakby ich niewątpliwy plus. Zabierz ze sobą zapasowe, cieplejsze rękawiczki. No, mówiłem o tym też przed chwilą i powtórzę to jeszcze raz. Jeśli nie masz takich rękawiczek, albo, nie wiem, dalej będzie ci cholernie zimno w palce, użyj skarpetek. Tak, nie pomyliłem się, powiedziałem, z użyj skarpetek. Tak, to wiocha. No cóż, osobiście wolę wyglądać jak bezdomny sprzed 100 lat, niż sobie odmrozić dłonie i raczej średnio się przejmuję tym, co ludzie o mnie mówią. Um, to przejdźmy do jedzenia może. Wybieraj mądre jedzenie. Co się kryje pod tym frazesem? Więc same słodkie batoniki mogą zafundować ci co najwyżej ból brzucha. Poza tym jedzenie samego cukru nie daje energii na długi czas. Lepiej sięgać po owsianki, mm, tylko mam na myśli taką wiesz, owsiankę porządną. Zresztą jak chcesz fajny przepis na owsiankę to wejdź pod adres na rower.com ukośnik 032. Znajdziesz tam odnośnik do postu, który napisałem właśnie o owsiance. Ja taką owsiankę sobie sam przygotowuję i jadam ją podczas wyjazdów. Jest absolutnie świetna. Poza tym ciemne pieczywo, orzechy bakalie. Właśnie między innymi dorzucam je sobie często do owsianki. Jezu, zabrakło mi słowa. Oraz wcinaj też makaron czy kaszę, tak? Możesz sobie tą kaszę zrobić z czymkolwiek tylko chcesz. Do makaronu możesz sobie dać, mm, nie wiem, koncentrat, nie, koncentr nie przecier pomidorowy. E, możesz do niego dać, e, no nie wiem, dżem. Też brzmi spoko. Będzie na słodko dla odmiany. Możesz tam wrzucić absolutnie, co Ci tylko przyjdzie do głowy. W każdym razie nie sięgaj po jakieś zupki w... No, te takie szybkie makarony błyskawiczne, bo to się trawi 36 godzin, o ile pamiętam. No i jakby kalorii to ci to da, ale pustych co najwyżej. Także tym sobie zbytnio nie pojesz. Poza tym zawsze możesz wpaść do jakiegoś zajazdu na obiad. One często są otwarte. No i zabieranie z wody to też bez sensu. Jeżeli kończy ci się woda, w sensie woda w bidonie, to zapłukaj do paru domów po drodze. Ktoś na pewno da ci wody. Poza tym kranówkę naprawdę można pić bez uszczerbku na zdrowiu. Pijałem wodę z węży ogrodowych we Włoszech, ze stacji benzynowych na Węgrzech czy na Słowacji i spod prysznica na publicznej plaży we Francji. Pijałem też alpejską kranówkę i regularnie pijam też wodę z kranów w polskich miastach. I powtarzam, Nigdy nie zatrułem się taką wodą. Jeszcze raz, naprawdę nigdy nie zatrułem się taką wodą. Poza tym w smaku bywa bardzo często lepsza niż ta kupiona z butelki. Jedynie kiedy pijam wodę z butelki, to wtedy gdy jest gazowana. Bo nie jestem w stanie sobie zrobić gazowanej w domu bez wydawania kroci na jakieś tam jakieś urządzenie, które tą wodę gazuje. To była mała przerwa na łyk wody, a teraz przejdźmy do tego, co powinieneś ze sobą spakować. W pakowaniu sakw najważniejszą rzeczą jest to, żebyś zawsze pakował się w to samo miejsce. To znaczy, jeżeli do lewej sakwy wkładasz, nie wiem, namiot, śpiwór, garnki do gotowania i i kurtkę przeciwdeszczową na przykład okay, to zawsze w tej lewej sakwie ma się wszystko znaleźć dokładnie tam Jezu, ale to nie, to nie po polsku powiedziałem Mam katar trochę i jest mi dzisiaj ciężko oddychać jak słyszysz W każdym razie wszystko pakujesz w jedno miejsce Zawsze w takiej samej kolejności ta apteczka i kurtka mają być zawsze dostępne od ręki Um, więc tak, najważniejsze rzeczy, jakie musisz ze sobą mieć pod ręką, to oprócz właśnie apteczki i kurtki są klucze z jakimiś tam drobnymi częściami zapasowymi właśnie pompka, dętka um, no i nie wiem, jakieś pieniądze i nie wiem, zapięcie i klucze do niego i to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które powinieneś mieć już nie mówiąc jakiejś tam drobnej przekąsce, no i oczywiście wodzie, no ale to jakby bidony wozisz na ramię, więc ciężko nie, mieć jest, ciężko nie jest mieć ich pod ręką. Ehm, więc ta część podcastu rozpocznie się od sprzętu bagażowego i tego do spania. Potem omówię ubranie i kosmetyczkę, no i nie wiem, sprzęt do gotowania, a na koniec zostawię zapięcie, apteczkę, narzędzia, elektronikę, sprzęt foto, dokumenty i jakieś tam akcesoria, więc um, ha, jeszcze zanim w ogóle do tego przejdę to całą listę potrzebujesz, e, le, całą listę znajdziesz pod adresem kośnik 032 jak 32 odcinek podcastu Jezu dzisiaj naprawdę jest w na nagrywanie więc bagaż i spanie musisz mieć bagażnik rowerowy na sakwy i ja wiem, że to brzmi głupio że wymieniam w ogóle coś takiego, ale jak już o nim wspominamy, to sprawdź, czy jest dobrze przykręcony i czy masz jakieś ze dwie śrubki zapasowe, gdyby coś się tam odkręciło. Takie rzeczy się dzieją, że się coś wykręca. No i wtedy zaczyna się problem, bo obciążone sakwy dość mocno dają mu w tyłek, łatwiej pęka, ciągle się tłucze, rower robi się niestabilny i ogólnie zbyt dużego pożytku to z niego wtedy nie ma. Poza tym musisz mieć sakwy. I jak już mówimy o sakwach, to sprawdź, czy nie mają gdzieś dziur, coś się nie przetarło, nie wiem, nie odpada uchwyt, nie jest gdzieś wygięty, jakby podstawowa inspekcja działającego sprzętu. Spakuj namiot. Upewnij się, czy w środku jest maszt, linki, śledzie i czy przynajmniej nie śmierdzi, jakby coś w nim umarło. Jak masz kupić namiot, chociaż pewnie na majówkę to już go raczej nie kupisz, biorąc pod uwagę, kiedy puszczam ten podcast, to dobrze by był, żeby był w kolorze zielonym albo moro. Jeżeli bierzesz ze sobą aparat na yy, wyjazd, to dobrze, żebyś go miał w torbie na kierownicę. I ona ma być wodoodporna, wodoszczelna. No ogólnie ma chronić sprzęt od wody. To jest absolutny mus. Oszczędzając na takich rzeczach stówkę, oszczędzasz potem, znaczy wydajesz potem pieniądze na nowy aparat, bo go utopiłeś. Brawo. W sensie jakby nie mam nic do ciebie, ale są takie Janusze biznesu. Yy wejdź ze sobą za ciepły śpiwór. Tak, zawsze woź za ciepły śpiwór. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak za ciepły śpiwór. E, pogoda może Cię nieraz zaskoczyć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wilgoć, która jest bezlitosna, niezależnie czy masz puchówkę, czy masz zwykły śpiwór. Ona i tak będzie z Ciebie wyciągała ciepło przeokrutnie. I przekonałem się o tym śpiąc w hamaku, i od tego czasu naprawdę wierzę, że nie ma czegoś takiego jak za ciepły śpiwór. Więc jeżeli nie masz powiedzmy tego śpiwora nie wiadomo jak ciepłego, to zabierz ze sobą dodatkowe ubranie tak na zaś. Weź ze sobą karimatę. Jeżeli masz pompowaną, to sprawdź czy nie jest dziurawa. Załataj ją w domu, bo potem na trasie to raczej będzie ci bardziej niż ciężko. No i weź ze sobą zestaw do łatania na wszelki wypadek, gdyby coś się stało, no chyba, że jesteś gotów spać na ziemi praktycznie, no bo jak nie jest załatane, to ma parę milimetrów. Ten zestaw do łatania w ogóle powinieneś dostać w komplecie z karimatą, więc sprawdź, czy nie masz go tam gdzieś w mieszkaniu. Weź ze sobą worek, odporny, wodoodporny, worek wodoodporny na karimatę i dwa ekspandery widziałem wiele osób, które wożą sobie karimatę na bagażniku i niewiele osób używa właśnie takiego worka. Jakoś tam ją sobie mocują, ale jakby mają w dupie to, żeby na przykład, nie wiem, nie lał na nią deszcz, nie wiem, czasem się nie ma na przykład błotników w rowerze, więc wtedy pył, kurz i piasek spod kół leci na nią, a jeżeli do tego jeszcze pada, deszcz, to automatycznie wszystko się przylepia i pamiętaj, że na tym potem śpisz więc dobrze by było i w ogóle wnosisz to do y, namiotu więc dobrze by było lepiej, żebyś to wszystko ochronił od wody i syfu no to jeszcze raz, olej poduszkę bo wystarczy Ci bluza lub polar nie każdy jest w stanie znieść takie y, jak to się mówi wyrzeczenie, tak, nie każdy jest w stanie znieść takie wyrzeczenie no ja sobie bez tego radzę świetnie ostatnio spałem na ręce albo w ogóle tak bez i też mi się super spało, w ogóle to tak na marginesie, na takich wyjazdach to wysypiam się 15 tysięcy razy lepiej niż we własnym łóżku. poza tym przygotuj też parę em, reklamówek lub worków wodoodpornych na bagaże, ja mówiłem, że pakuję wszystko e, do worków wodoodpornych one niestety trochę kosztują więc jeżeli nie masz hajsu, nie wiem, nie chcesz wydawać pieniędzy na takie rzeczy, to przynajmniej weź sobie jakieś grubsze ręka, reklamówki. Możesz się też na, nich, możesz też na nich podpisać, co jest w środku, żeby ci było łatwiej. Co do osób śpiących w hamaku, nie zapomniałem o was. Jeżeli chcesz spać w hamaku, to weź jeszcze cieplejszy śpiwór, niż gdybyś spał w namiocie, albo więcej ubrań, w sensie jeszcze więcej ubrań i koniecznie tarp, czyli taki dalszy, który osłonicie od deszczu. Jeżeli nie śpisz w hamaku, co jest super zarąbiste, spróbuj koniecznie, jeżeli nie próbowałeś, no to weź ze sobą sam tarp. Natomiast um, spanie w namiocie ma to do siebie, że jeżeli um, jesteś w zamkniętym pomieszczeniu, to tym, że sobie, że tak powiem, na i, I tym, że w, no, nawet w trakcie snu jesteś dalej ciepły, utrzymujesz tą samą temperaturę, to jakby nagrzejesz powietrze, które znajduje się koło ciebie, i zawsze będzie ci cieplej niż w hamaku, właśnie w którym wiatr jeszcze lubi podwiewać od dołu, no i jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją. Więc skoro mówiłem, żeby wziąć więcej ubrań, to może przejdziemy do ubrań. Więc na majówkę wystarczy Ci jedna para spodenek i koszulka rowerowa. Równie dobrze możesz wziąć zwykłą koszulkę i spodnie. Najlepiej takie, o których mówiłem, dwa w jednym, no i jakieś bokserki rowerowe. Do tego ja zabieram ze sobą dwie długie bluzki, z czego z reguły jedna służy do spania i jest tak super awaryjnie, gdyby było w piernik zimno. Mam też ze sobą ciepłą bluzę, w której... Jeżdżę, kiedy jest chłodniej, śpię na niej w nocy i jakby super się sprawdza do tego wszystkiego. Biorę też kurtkę przeciwdeszczową, tylko nie taką cieniutką, tylko taką z kapturem, przynajmniej wtedy, kiedy wiem, że ma dużo lać. Więc ta cienka waży chyba 200 gram, całe 170, natomiast ta gruba waży pół kilo. Jest też ze 4 razy większa na objętość. Natomiast jeżeli masz jechać w deszczu cały czas, to to jest dobry wydatek wagowy do osiągniętych rezultatów. Zwłaszcza, że nie leje ci się po łbie i zakowniesz. Biorę ze sobą rękawki i nogawki i to jest zamienne właśnie z dodatkową długą bluzką albo cienkimi kalesonami, w zależności jakby z czym jedziesz. Ja taki zestaw sobie biorę, gdy ubieram spodenki rowerowe, bo te nogawki się wkłada pod spodenki, żeby się dobrze trzymały. Poza tym e, właśnie też biorę ze sobą jakieś długie spodnie, cienkie kalesony, takie, to są naprawdę bardzo cienkie kalesony, bokserki do spania. Tylko jedna para, więcej zupełnie nie wystarczy. Więcej zupełnie, nie potrzeba więcej, zupełnie jest, nie, dobra, jedne bokserki, ok Do tego biorę dwie, trzy pary rękawiczek właśnie od cienkich, takich bez palców, aż po grube. Nauczyłem się tego właśnie wtedy, kiedy musiałem się posiłkować pożyczonymi od kolegi rękawiczkami w rozmiarze M, podczas gdy mam rozmiar XL. Nie pytajcie, jak się w to wcisnąłem. Było ciekawie, ale bez tego byłoby bardzo źle, jakbym ich nie pożyczył, więc ani raz nie narzekałem na, na to, że to były Mki i nawet udało mi się je oddać w takim stanie, w jakim je dostałem. Biorę też ze sobą Trzy pary skarpet. Jedne mam na nogach, drugie zakładam do spania, a trzecie zamieniam z pierwszymi. Ja lubię mieć suche i czyste stopy, dlatego myję je kiedy tylko się da, biorę skarpetki i tam suszę je w jakiś sposób na rowerze podczas jazdy. Jak chodzi o buty, to najczęściej jeżdżę w przewiewnych adidasach. Raczej mam takie majówki, tego typu rzeczy, nie zabieram ze sobą innych rzeczy. Jak jest bardzo ciepło, to jadę w sandałach, ale nie jestem zwolnikiem jeżdżenia w SPD-ach bardzo, w, na majówki i tak dalej. Może to ze względu na moje kolano, może też ze względu na to, że moje buty SPD są mało przepuszczalne jak chodzi o powietrze, więc nogi mi się w nich szybko gotują, ehm, znaczy dużo gorzej jest w lecie, nie? ale może te dwa powody się łączą i dlatego nie lubię jeździć w Wspedach na dłuższe wyjazdy. No i do tego biorę jeszcze ze sobą buf na głowę lub aby uszczelnić szyję, kiedy jest zimno. Jeżeli wiem, że ma być pieruńsko-zimno, to biorę ze sobą dwa bufy, jeden najczęściej wtedy nawet jeszcze taki z polarem. Ja nie mam oryginalnych, tylko takie jakby podróbki szyte w Polsce i kosztowały, nie wiem, 15-25 i zł za sztukę. Mówię tu o tym cienkim i tym grubym polarem, więc totalne grosze. Poza tym e, musimy ze sobą zabrać też kosmetyczkę. I tak porozmawiajmy sobie szczerze. Słuchasz? Jadąc na rowerze podczas majówki będziesz śmierdział. I przyzwyczaj się do tego. Jedyne co tak naprawdę ci potrzeba to papier toaletowy. Malutki ręczniczek. Szare mydło, w którym i wypierzesz, i się umyjesz, i wszystko. Gary też umyjesz. Szczoteczka do zębów i koncentrat pasty do zębów. Mówię tu koncentrat, to nie jest pomyłka, nazywa się Iona. I to jest tubka, która ma 15 gram bodajże. I starcza na ponad dobry miesiąc mycia zębów. Bo nakłada jej się bardzo, bardzo malutko. Przez to nie waży dużo, nie ma dużej objętości i jest zarumbista. Nie musisz ze sobą brać dezodorantu, perfum, żeludowłosów i maszynki do golenia. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy psychicznie udźwignie takie wyrzeczenie, zwłaszcza, że żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy, no nie wiem, przyjdziesz dwa razy w tej samej koszulce i patrzą na ciebie dziwnie, a przynajmniej takie rzeczy można zaobserwować w zagranicznych serialach, że tam już o, masz tą samą koszulkę drugi dzień, znaczy, że tam coś na boku ukłułeś. Wracając do śmierdzenia Jezu, to są tylko cztery dni Poza tym, jak się będziesz dobrze mył, to nie będzie aż tak źle Dobrze jest też przywyknąć do zapachu własnego ciała I wiedzieć w ogóle, jak się pachnie A brak zbędnych przedmiotów to więcej miejsca na jedzenie Albo lżejszy bagaż I rozważ to, że tak powiem możesz też ze sobą zabrać trochę mokrych chusteczek, tak na wszelki wypadek, gdybyś nie miał dostępu do jakiegoś źródła wody, w którym się możesz e, wykąpać. Co do gotowania, to jadąc na majówkę niekoniecznie opłaca się ze sobą brać sprzęt do gotowania i gotować. On trochę waży i garnki, i palnik, i paliwo, I jeszcze jest e, zadyma, żeby to potem umyć i w ogóle, więc na tego typu wjazdach można się obyć bez ciepłego posiłku albo fundować go sobie w przydrożnym zajeździe. Na temat ogniska wypowiadać się nie mam zamiaru, bo większość osób nie potrafi go bezpiecznie rozpalić. Dlatego odradzam wszelkie tego typu zabawy. Jeżeli planujesz gotować, to zabierz ze sobą palnik niezależnie czy on jest na gaz, na benzynę, alkohol 96% czy masz kuchenkę na drewno. Tak? To się nazywa kuchenka na drewno. Więc bierzesz palnik, czy tam kuchenkę. Paliwo. 110 gramów gazu zupełnie Ci wystarczy. Tak samo około 200 ml płynnego paliwa. W zależności jeszcze co na nim ma zamiar gotować, ale to spokojnie Ci wystarczy. Źródło ognia i zapasowe źródło ognia. Czyli nie wiem zapalniczka i zapałki, albo zapałki i zapałki wodoodporne, albo zapalniczka i krzesiwo. Zabierz też ze sobą możliwie jak najmniejszy garnek. Może to być cienki garnuszek 0,7 litra, w którym zrobisz sobie owsiankę i herbatę i co najwyżej tyle. I nie masz zamiaru tam, nie wiem, gotować jakichś cudów. Oczywiście, jeżeli chcesz gotować pełnowartościowe obiady, jeszcze nie tej boże dwudaniowe, no to weź sobie coś większego, ale no to 0,7 zupełnie wystarczy. Tak, nie wiem, herbatkę do bułki rano sobie ogarniesz i będzie wyśmienicie. Weź ze sobą świeżo naostrzony, ostry nóż. I wiesz, świeżo naostrzony, ostry, ok? Czyli <śmiech> nie bierzesz noża, który wiesz, że jest ostry, tylko się upewniasz, że jest ostry, a najlepiej go ostrzysz, jeszcze dla pewności i sprawdzasz, że jest ostry, bo... Potem będziesz się mordował nawet z głupią bułką. Już nie mówiąc o innych rzeczach, nie wiem, żeby sobie zastrugać patyka jak ci będzie potrzebny. Weź ze sobą też łyżkowidelec, bo czymś trzeba jeść. Sea to Summit STS robi fajne łyżkowitelce. Najprostszy plastikowy kosztuje 5-6 zł mniej więcej w sklepie turystycznym. Ja z niego korzystam, jest fajny. Chociaż tam, nie wiem, kiedyś sobie kupię jakiś lepszy yy, stalowy, albo tytanowy, albo coś takiego, z tym, że to już są większe pieniądze. Ale taki za wystarcza, jak nie masz takich rzeczy, to se weź zwykłą łyżkę i witelec, i też będzie kit. Sól i pieprz. I żeby tutaj nie brać kilograma soli i całego opakowania pieprzu, to ogarnij sobie pojedyncze porcje z baru szybkiej obsługi czy stacji benzynowej. Jeżeli takie mają, albo po prostu odsyp sobie do jakiegoś woreczka i też będzie. Weź ze sobą kaloryczne i możliwie jak najmniej przetworzone jedzenie oraz trochę łakoci. Mam tu na myśli właśnie te owsianki, makarony, kaszy, ryże itd. A z łakoci to możesz sobie wziąć, nie wiem, ze dwa, trzy banany na drogę, potem drugiego maja sobie coś dokupisz jakieś ze dwa, 3 snikersy może jakąś czekoladę, albo może zrobić sobie ciasteczka owsiane w domu przed wyjazdem. No i obowiązkowo weź ze sobą dwa bidony, 0,7 lub 0,75 litra, tak żebyś te półtorej litry wody jakoś mógł sobie przewieźć do picia. E, dobra, to zrobiliśmy gotowanie i teraz pora przejść do zapięcia. Ja biorę ze sobą linkę i kłódkę, które chronią rower jedynie od em, porwania w sytuacji, gdy okazja czyni złodzieja. Na ogół śpię w miejscach oddalonych od cywilizacji, czyli tak po ludzku z dala od ludzi, więc nie boję się, że ten rower mi ktoś gwizdnie. <śmiech> Tobie jednak radzę zabranie trochę lepszego zapięcia. Jeżeli jedziesz w parze, to róbcie zakupy pojedynczo. Wtedy nikt, nikt wam nie opróczni sakw i nie będziecie musieli tracić czasu na ich zdejmowanie. Jeżeli będziecie spać na kempingach, to zdecydowanie polecam wzięcie jak najgrubszego zapięcia, bo licho nie śpi. Mam nadzieję, że to jakby dobrze obrazuje, o co mi chodzi. Apteczka też jest super ważnym wyposażeniem roweru i pomijając fakt, że musi być, to musi być też na wierzchu. W jej wyposażeniu powinno znaleźć się kilka niezwykle istotnych elementów, które mogą ci pomóc w bardzo kryzysowej sytuacji, i nie mówię tu o biegunce, ani tym, że sobie zdarłeś pf, kawałek skóry z ręki, bo się wywróciłeś. Tylko o gorszych rzeczach. Zawartość mojej apteczki znajdziesz pod adresem kośnik 032 i tam są także linki i fotki innych przedmiotów. Przedmiotów, o których tutaj opowiadam. Eee, to przejdźmy do następnej kategorii. Narzędzia i części zapasowej. Obiecuję, że już za niedługo skończę ci marudzić. Więc weź ze sobą pompkę, Minimum jedną dętkę. Myślę, że na taki czterodniowy wyjazd tyle wystarczy. Do tego ładki i klej. Dwie, trzy łyżki do opon. W zależności od tego, jak Twoje opony się zdejmują i zakładają na obręcz. Jeżeli są nowe albo jakieś oporne, no to lepiej te trzy łyżki wziąć, bo potem możesz się wkurzać. Zwłaszcza, że musisz zdejmować sakwy, obracać rower, zdejmować koło i bla, bl, bl, Weź ze sobą multitool ze skuwaczem bo awarie łańcucha też się zdarzają ja ze sobą zabieram także zapasowy pin, który pasuje do łańcucha i spinkę, która też pasuje do łańcucha i warto się upewnić kupując żeby tak było i zapasowy hak do przerzutki, gdyż jak mówiłem wcześniej licho nie śpi moje dętki mają taki wentyl że nie jestem w stanie ich napompować z kompresora Dlatego biorę ze sobą adapter Presta Schrader. Opisałem go w jednym z wpisów pod tytułem Jak często pompować koła rowerowe? Coś takiego, jakoś tak się nazywał. Link będzie w notatkach pod adresem narower.com kośnik 032. Tam też będzie zdjęcie takiego adaptera. On kosztuje 5-7 zł i warto go mieć. Biorę też ze sobą rękawiczki, żeby się nie ubrudzić olej do łańcucha w butelce po kroplach do oczu tam wchodzi jakieś 5-10 ml bo gdy leje deszcz to szybko się wypłukuje smar zwłaszcza jeżeli wzięliśmy zły smar i nasmarowaliśmy łańcuch smarem do warunków suchych a nie takim gęstszym więc trzeba go uzupełnić bo inaczej totalnie zardzowie ci łańcuch serio tak się dzieje Cztery dni i masz jedną rdzę miałem tak i od tego czasu włożę właśnie sobie olej i zawsze mam ten olej gęsty właśnie w butelce przejdźmy do sprzętu foto, więc sprzęt foto wozisz w wodoszczelnej sakwie na kierownicę i ona musi być wodoszczelna, wodoodporna no wiesz choćby się cokolwiek działo to aparat ma być ok niewożenie aparatu w takiej sakwie, tylko na przykład w koszulce, to nie jest najlepszy pomysł. Dlatego, że zaraz będziesz miał mokry um, aparat od potu. Poza tym aparaty są cięższe, więc będzie ci też dziwnie wisiało, będzie ci naciągało koszulkę pod szyją i cię podduszało. Jeżeli masz lustrzankę, no to już wiadomo, że nie jesteś w stanie tego tak przewieźć. Jeżeli go wsadzisz do sakwy, to przywieziesz z wyjazdu trzy zdjęcia. Serio, to już sprawdziłem na sobie. Jeżeli bierzesz aparat, to upewnij się, żeby bateria była naładowana i najlepiej jeszcze wejść ze sobą zapasową baterię, jeśli tylko taką posiadasz. Bawienia w ładowarki... Bawić się w ładowarki to raczej nie ma sensu moim zdaniem, więc jakby pilnuj, żeby ta bateria była naładowana możliwie jak najbardziej uniwersalny obiektyw sobie wybierz najlepiej tylko jeden no ja wiem, że jak lubisz zdjęcia to masz ich więcej ja sam też mam fajną garść obiektywów i wszystkie je lubię ale jak jadę gdzieś na rower to biorę jeden ma on 18 do 105 mm. coś takiego to nie jest pełna klatka, więc jakby ekwiwalent jest spoko, jakby to była pełna klatka i by było 18 105, to też by mi pasowało, więc taki obiekt, w którym złapiesz bardziej szersze niż, niż wąski kadry będzie chyba najlepszy, a jeżeli jest on tam z jakimś zoomem, no to tym lepiej dla ciebie weź ze sobą też odpowiednio dużą, sformatowaną i działającą kartę pamięci. Bywa tak, że sobie zapomnisz skrać zdjęcia na komputer, potem nie jesteś pewien w trakcie podróży, a okazuje się, że zostało Ci tylko 100 zdjęć do zrobienia i już drugiego dnia skończyło Ci się miejsce na karcie. Jeżeli um, masz filtry, lubisz i, umieć, i, i umiesz z nich skorzystać, to je sobie weź. Natomiast jeżeli kupiłeś filtry, bo ci się wydaje, że będziesz z nich korzystał, to dobrze, żebyś najpierw sprawdził, w jakich sytuacjach ci się przydają i czy faktycznie są aż tak potrzebne, jak ci się wydawało. I zapomnij o statywie. Najpewniej użyjesz go raz albo dwa. No dobra, chyba, że naprawdę robisz e, landscape'y, ale wtedy będziesz też miał sporo filtrów i pewnie jakiś światłomierz, więc... Nie potrzebujesz wtedy słuchać poradnika o tym, jaki sprzęt foto ze sobą zabrać. Przejdźmy więc do elektroniki. Ile tej elektroniki powinieneś ze sobą zabrać? Ja proponuję wziąć powerbank do telefonu z kablem, bo... No ile ci trzyma bateria w telefonie? No spoko, dwa dni, nie? Tylko, że będziesz używał nawigacji i jakichś takich rzeczy, więc jeżeli masz i z baterią, to świetnie. Jeżeli nie, to weź sobie powerbank i kabel sprawdź tylko czy jest naładowany ten powerbank, sprawdź sobie czy kabel jest sprawny i telefon jak ze sobą bierzesz to naładuj go do pełna uzupełnij sobie muzykę podcasty, audiobooki mm, możesz też sobie zgrać na niego jakieś tam książki upewnij się, że masz pakiet internetu jeżeli nie masz abonament i trochę pieniędzy na tym telefonie jeżeli go masz na kartę um, no i weź ze sobą jeszcze słuchawki i tyle by było z elektroniki, tyle ci jest potrzebne. Raczej zapomnij o kindlu albo książce, już lepiej sobie zgraj właśnie tą książkę na telefon, bo czytać będziesz najwyżej w pociągu i nie wiem, do obiadu, czyli tyle co nic. Jeśli znajdzie cię ochota i będziesz miał kiedy czytać w namiocie, to lepiej czytać z czegoś, co ma świecący ekran, niż używać do tego latarki lub czołówki, zwłaszcza jeżeli śpisz na dziko bo w końcu przecież nie chcesz na siebie zwracać uwagi, no nie? Natomiast pewnie nie będzie ci się chciało, będziesz chciał robić inne rzeczy albo ogólnie się przespać. Więc jakby zabieranie Kindle jest spoko, ale na dłuższe wyjazdy, kiedy masz na przykład jakiś jeden luźny dzień dekompresji i nie wiem, wtedy sobie siedzisz dużo czytasz albo na przykład jedziesz w upalne dni i wtedy się nie jedzie w środku dnia, tylko się właśnie robi obiad, pije wodę albo piwko, jeżeli jesteś w kraju, w którym można takie rzeczy robić, albo w winko jeszcze lepiej, i poczytać książkę. Um, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli do dokumentów. Weź ze sobą kasę w gotówce, bo jeżeli jedziesz przez mniejsze miejscowości, to jest spora szansa, że nie będziesz mógł zapłacić kartą. Albo będzie płatność kartą od 20 zł, a poza tym. Um, no nie wiem, branie ze sobą kasy nie jest wcale takie złe. Weź ze sobą też kartę do bankomatu bo kasa się może skończyć, albo będziesz potrzebował gotówki na coś innego, a przy okazji, jak będziesz na stacji benzynowej, to zapłacisz sobie kartą i zawsze ten zapas gotówki na czarną godzinę się nie pomniejszy. No, Jak już wspomniałem wcześniej, weź też telefon i żeby miał naładowaną baterię i by było git. Klucze do domu i klucze do zapięcia, bo fajnie jest sobie wziąć zapięcie, natomiast jak nie weźmiesz do niego kluczy, to będziesz tylko woził dodatkowy kloc, który na nic ci będzie potrzebny i będziesz się tylko wkurzał, że dużo waży. I ostatni punkt z rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać, to akcesoria. Co tutaj się może znaleźć? Na bank lampki rowerowe, jeżeli nie masz dynama i wbudowanych lampek rowerowych, jakąś ewentualnie zapasową baterię, mógłbyś sobie do tego zabrać. Ja zawsze mam ze sobą czołówkę. Nawet jeżeli mam zwykłą lampkę rowerową, to lubię mieć też czołówkę, chociaż ostatnio kupiłem sobie tak mocną czołówkę, że nie muszę wchodzić lampki rowerowej. I tą czołówkę mogę ładować z powerbanku przy pomocy kabla USB. Wejdź ze sobą mapy i mapnik i może kompas, jeżeli lubisz tak jak ja właśnie takie patenty. Poza tym z takich podstawowych rzeczy wejdź ze sobą nitkę, igłę, agrafkę, Opaski zaciskowe lub inaczej tryty-trytki, jakiś kawałeczek kartki, jakiś mały ołówek, taśmę izolacyjną, sznurek jutowy, bo nigdy nie wiesz, czy nie będziesz musiał sobie czegoś związać, może pęknie Ci sznurówka w bucie, albo będziesz potrzebował czegoś na rozpałkę, jeżeli jednak chcesz robić to ognisko, które tak odradzałem. No i nie wiem, jeszcze bateria do licznika, albo do lampki rowerowej, albo do, do, do czegoś tam się może przydać. Ja baterii takich malutkich CR2032 miałem ze sobą zawsze tam, nie wiem, ze dwie takie baterie, bo albo mogłem jej użyć zamiennie do takiej małej czułówki, którą miałem. Gdyby coś się stało, bo ona tam świeciła chyba 55 godzin na tym, albo mogłem właśnie jedną wsadzić i w liczniku sobie podmienić baterię. To było na tyle jakby fajne i uniwersalne. Więc to by była... E, Cała lista rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać i rzeczy, na które trzeba uważać. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeszcze raz przypomnę, że wszystkie notatki znajdziesz pod adresem rowercom ukośnik 032. I teraz tak, 30 kwietnia 2016 roku, czyli już za parę dni, pojawia się kolejny odcinek podcastu koło roweru. Będzie to odcinek z księdzem, który jeździ na rowerze. I nie jest to Artur Żmijewski i ten ksiądz też nie rozwiązuje żadnych zagadek kryminalnych, przynajmniej tak mi mówił i ma taką nadzieję, że nie będzie musiał. Natomiast bardzo przyjemnie nam się rozmawiało i myślę, że będzie to też jakby dla was fajna ciekawostka posłuchać takiego wywiadu. No i przypominam na sam koniec, jeżeli lubicie słuchać tego wywiadu, leh, jeżeli lubicie słuchać tego podcastu, to serdecznie was zapraszam, żebyście się podzielili swoją opinią w iTunes, linki znajdziecie na blogu pod adresem na 032 to dzięki waszemu wsparciu, waszym komentarzom, ten podcast dotrze po prostu do coraz większego grona odbiorców. Ewentualnie, jeżeli nie macie tam konta, to zawsze możecie komuś podesłać albo sobie udostępnić ten podcast na Facebooku, czy podesłać znajomemu maila, czy cokolwiek innego. Każda taka inicjatywa z waszej strony będzie przeze mnie doceniona, nawet jeżeli o niej wiedzieć nie będę, ale jakby już i tak z góry za nią dziękuję. No to dzięki wielkie, słyszymy się już za parę dni, a ja idę wypić wodę do końca i złapać jakiś świeży oddech. Do usłyszenia, cześć!